Powstał 30 lat temu z Rzesza blisko 70 chórzystów, w większości uczniów podrzeszowskich i rzeszowskich szkół i uczelni. Mowa o katedralnym chórze chłopiecomęskim, pueri Cantores Resoviences. W poniedziałek, 8 czerwca, chór rozpoczął turnę koncertowo-pielgrzymkowe, przemierzając Włochy. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie czwartkowa msza święta sprawowana przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie o godzinie 7.00 uświetni ją swoim śpiewem Wyjazd jest nagrodą za 5 lat ciężkiej pracy i dobrego śpiewania, wyjaśnia Marcin Florczak, od 2010 roku dyrygent i kierownik artystyczny zespołu. Jest dokładnie 4, jest to 6 urzysów, jeden dyrygent, jest z nami też ksiądz i jest z nami też biuro Mateo. Najmłodszy urzysa ma 10 lat, 3 lat w po danych, a najstarszy użysta ma chyba 70. Właśnie wracamy z Wenecji, byliśmy w tam oście we też plac tego Marka, śpiewaliśmy Bazylice. We Włoszech już jesteśmy drugi dzień, przyjechaliśmy wczoraj i mamy taki bogaty dosyć plan koncertowy, ponieważ chóro wchodzi 30-lecie w tym roku, 20 czerwca w katedrze o 19.30 w szowie, na który w tej chwili już serdecznie zapraszam. Obiecaliśmy dzieciom, że spróbujemy jakoś tak fajnie zakończyć wspólne 30-lecie i wyjazd do Włoch jest taką nagrodą dla chórzystów za 5 lat ciężkiej pracy i dobrego śpiewania. W tej chwili właśnie jedziemy na obiad o kolację do hotelu w okolicach Padwy i będziemy się przygotowywać do koncertu w Bazylice św. Antoniego. W co będziemy mieć też koncert na Monte Cassino. To też jest dla, sumie, dla chłopaków dużym przeżyciem. Będziemy zwiedzać też od księdza żołnierzy polskich i tam się też odbędzie msza święta z udziałem księdza Kobalskiego i z udziałem chóru. Ale najważniejszym i kluczowym punktem tego wyjazdu jest zaśpiewanie przy ołtarzu św. Jana Pawła II w Rzymie. Gdzie będziemy mogli odprawić mysze Świętą, chór będzie śpiewał. Jest to niej nieważne wydarzenie, ponieważ staramy się ich uczyć i wychowywać wieżę katolickiej. Chłopcy są bardzo zaangażowani. Codziennie modlimy się Mamy te księga, który odprawia nam msze święt, robi to bardzo świetnie zachęca młodzież do wspólnego bardziej śpiewania, jeszcze bardziej nawet niż i modlenia się. Wiele też osób przystępuje do komunii święty, ponieważ dla chłopców jest to wielkie przeżycie, że będą mieli okazję zaśpiewać i być przy przygodzie Piana na II w Rzymie, dlatego mimo ciężkiej podróży, jaka nas czekało, i jeszcze czeka. Obszyscy są bardzo zaangażowani i bardzo się z tego cieszą. Potem wieczorem będziemy też mieć koncert w Kościele Świętego Stanisława w Rzymie. Z okazji 30-lecia powstania chóru Pueri Cantores Resovienses w Rzeszowskiej Katedrze 20 czerwca o godzinie 19.30 rozpocznie się jubileuszowy koncert kur a cappella i Stowarzyszeniem Instrumentalistów wykona m.in. utwory Händla, Mozarta, Jenkinsa, Góreckiego czy wielu innych znanych kompozytorów. W programie znajdzie się także prapremiera jubileuszowej kantaty skomponowanej przez rzeszowskiego kompozytora młodego pokolenia Dominika Lasotte. Kościół z bliska.